Materac – na podłodze materac, leżymy. Leżymy na materacu. Leżymy na materacu, na podłodze ten materac leżymy. Mówisz, mówisz do mnie. Ja, materac. Na podłodze ja leżymy na materacu, ty mówisz. Leżysz na materacu, leżymy. Ty mówisz, ja słucham. Leżymy na materacu, mówisz. Leżymy na podłodze. Ty mówisz, ja słucham. Mówisz ono. Mówisz o tym. Ja słucham. Ja krzyczę. Leżymy. Mówisz". Materac, nad nami sufit, leżymy, leżymy na materacu, leżysz na materacu, ty mówisz, jak krzyczę, materac, ono, mówisz o tym, jak krzyczę, jak krzyczę, jak krzyczę, ty mówisz, mówisz o tym na materacu, ono. Nóż, nad nami sufit, na podłodze materac, leżymy, ulica, za nami gwar, przed nami ono, leżysz, ty leżysz, jak krzyczę, leżymy, będę, ja będę, ono, ty, ono, będziesz, nóż, ulica, pył, noc, latarnie, dym, ono. Lubisz, ty lubisz, nóż, ulica, pył, noc, latarnie, dym, ono, krzyczę, ja krzyczę, ty lubisz, ja krzyczę, ty mówisz, materac, krzyczę, dorośli, mówisz, nóż, ty nóż, ja dym, materac, na podłodze, materac, leżę, leżę na materacu, leżę na materacu, na podłodze, ten materac leżę, ty mówisz, ja nóż.